Rozdział czternasty Pan zmyje brud córek Sionu i oczyści Jeruzalem. Porównaj z rozdziałem czwartym Izajasza. W ten dzień siedem niewiast uchwyci się jednego mężczyzny, mówiąc Swój chleb będziemy jadły i we własną odzież się ubierały. Pozwól nam tylko nosić Twoje imię. Odejmij nam hańbę. W dniu tym latorośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi wspaniały i urodziwy dla ocalałych spośród Izraela. I będzie tak. Ten, kto pozostał żywy w Syjonie i który się ostał w Jeruzalem, będzie nazwany świętym, każdy, kto zapisany jest pośród żywych w Jeruzalem. Gdy Pan zmyje brud córek syjońskich i tchnieniem sądu i tchnieniem pożogi oczyści krew rozlaną wewnątrz Jeruzalem. Uczyni nad całą górą Syjon i nad jej zgromadzeniami obłok i dym za dnia, w nocy zaś blask płonącego ognia. Nad wszystkimi bowiem chowała Syjonu będzie osłoną i namiotem za dnia dającym cień przed skwarem, ucieczkę zaś i schronienie przed nawałnicą i ulewą.